Book สสันทานสอนสันทานสูวสการเดินทางสนุกก็จริงแต่เหนื่อยเกินไป Ta podróż była wprawdzie piękna, ale zbyt wyczerpująca. Ta podróż była wprawdzie piękna, ale zbyt wyczerpująca. Róże mają długie życie, ale są trudne do p i n Ten pociąg był wprawdzie punktualny, ale przepełniony. Ten pociąg był wprawdzie punktualny, ale przepełniony. Hotel jest przyjemny, ale jest za drogi. Ten hotel był wprawdzie przytulny, ale za drogi. Ten hotel był wprawdzie przytulny, ale za drogi. Khao nang rot mee, lub May kha nang rot On pojedzie albo autobusem, albo pociągiem. On pojedzie albo autobusem, albo pociągiem. Khao ma w dniy ton kham, lub May kha prung nii ta chao. On przyjedzie albo dziś wieczorem, albo jutro rano. On przyjedzie albo dziś wieczorem, albo jutro rano. เขาพักอยู่กับเราหรือไม่ก็พักที่โรงแรม On będzie mieszkać albo u nas, albo w hotelu. On będzie mieszkać albo u nas, albo w hotelu. เธอพูดทั้งภาษาสเปนและภาษาอังกฤษ Ona mówi zarówno po hiszpańsku, jak i po angielsku. Ona mówi zarówno po hiszpańsku, jak i po angielsku. Madrid, Ona mieszkała zarówno w Madrycie, jak i w Londynie. Ona mieszkała zarówno w Madrycie, jak i w Londynie. Ona mówi zarówno i s z p a ń s k u jak i p a n g i e l Ona zna zarówno Hiszpanię, jak i Anglię. Ona zna zarówno Hiszpanię, jak i Anglię. Nan, On jest nie jest tylko głupi, l e także leniwy. On jest nie tylko głupi, l e c z także leniwy. Ona nie jest tylko piękna, ale także c ł o d Ona jest nie tylko ładna, lecz także inteligentna. Ona jest nie tylko ładna, lecz także inteligentna. Ona mówi nie tylko po niemiecku, lecz także po francusku. Ona mówi nie tylko po niemiecku, lecz także po francusku. ผมเล่นไม่ได้ทั้งเปียโนและกีตาร์ n i ่ umiem grać ani na fortepianie ani na gitarze. ผมเต้นไม่ได้ทั้งวอลช์และแซมบ้า n i ่พัตราวีเต้นช์จี๋แอนิวั a ซ์ซ่าแอน ผมไม่ชอบทั้ง Op ราและ ballet Nie lubię ani opery ani baletu Nie lubię ani opery ani baetu l ยิ่งคุณทํางานเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสร็จเร็วเท่านั้น Im szybciej będziesz pracować tym wcześniej skończysz Im szybciej będziesz pracować tym wcześniej skończysz ยิ่งคุณมาเร็วเท่าไหร่คุณก็จะไปได้เร็วเท่านั้น Im wcześniej przyjdziesz, tym wcześniej będziesz mógł w y j ś ć Im wcześniej przyjdziesz tym wcześniej będziesz mógł w y j ś ć คนเรายิ่งแก่ขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเกียดคานขึ้นเท่านั้น Im się jest starszym, tym staje się wygodniejszym Im się jest starszym Tym staje się wygodniejszym.